opiwie.wordpress.com podcast, przy którym pocieknie ci ślinka. Witam serdecznie w podcaście o piwie za mikrofonem Mateusz Bajuszewicz. Dzisiaj zapraszam was na recenzję piwa Humalu Palaces. Jest to amerykańskie IPA w browarze Shorts Brewing. Browar ten znajduje się w BLR w stanie Michigan. No i jest to kolejny z piw, które dostałem od Tomka. Muszę powiedzieć, że jest to jedno z najbardziej ciekawych piw, jakie do mnie doszło. Jest to amerykańskie IPA o zawartości goryczki sięgającym 140 stopni IBU. Prawdopodobnie nie da się takiej goryczki w piwie uzyskać bardzo możliwe, że czytałem, słyszałem, że rozpuszczalność chmielu w piwie dochodzi do powiedzmy 120 stopni ibu. A potem to jest przed browary podawana taka teoretyczna rozpuszczalność, czyli to, jakie ibu można by osiągnąć, gdyby granica rozpuszczalności nie istniała. A tak, no cóż, być może jest to jakiś rodzaj chwytu marketingowego no ale raczej można być pewnym tego, że piwo zostało nachmielone do oporu tylko czy z tego chmielenia coś dobrego wyniknie, no to się okaże już za chwilę, bardzo się cieszę że będę miał okazję spróbować takiego piwa, jest to mała butelka 03 etykieta, no prawdę mówiąc jest brzydka yy, wiele amerykańskich piw ma, ma dziwne, nietypowe etykiety a ta jest po prostu dziwna i brzydka. Narysowana szyszka chmielu, e, wyglądająca jak, e, jakby była narysowana kredkami, do tego napisy zieloną czcionką. No, a wszystko takie jakieś poplątane i, i estetycznie to w ogóle nie wygląda. Piwo ma 6,8% alkoholu według portalu Raidbeer, według... Beer Advocate ma tego alkoholu 6,9, a według strony internetowej niczego się nie można dowiedzieć. Tak samo zresztą jest w przypadku butelki. Nie ma na niej napisanej, nie ma na niej podanego alkoholu. Dziwne. No widać w Stanach, przynajmniej w niektórych, nie obowiązuje taki przymus. Jeżeli chodzi o oceny tego piła, no to w internecie też Rate Beer ocenia no tak powiedzmy średnio na 3,6 na 5 Beer Advocate wystawia ponad 4 punkty już tutaj na 5 no z grubsza są to takie średnie lub dobre oceny zobaczymy jak mi to piwo podejdzie podejrzewam, że w Stanach ludzie mają tyle dobrych piw w stylu IPA, że no mogą wybrzydzać sobie Podejrzewam, że dla mnie będzie ono bardzo dobre, bo, bo w sumie e, na bezrybiu i rak ryba. No ale e, to, to o tym się przekonam już za momencik. Otwieram piwo, jest, e, jest nieźle schłodzone. Wziąłem sobie, jako szkło, z którego będę piwo spożywał snifter od żywieckiego rachuboka. Jestem troszkę zakatarzony, no i przyda mi się... Wspomóc to uwalnianie chmielowego aromatu poprzez kształt szkła, dlatego dzisiaj będzie to snifter, a nie jakaś zwykła szklanka. Zdaje się, że ta szklanka wcale nie będzie potrzebna, bo już z butelki czuć, jak intensywnie to piwo jest nachmielone na aromat. Przyjemne grejpfrutowe zapachy, trochę lasu, trochę trochę jeżyn. Leśny zapach bardziej się objawia takimi już suchymi szyszkami i gliwiem. To raczej nie jest taki typowo żywiczny aromat, jaki na przykład możemy z Royal Jacka kojarzyć. Dużo słodkich owoców. No i może na tym przestanę wąchać piwo z butelki, bo niestety również czuję też metaliczność, ale powąchałem kapsel no i to zdecydowanie od kapsla czuć.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 Nieważne jakie piwo, ważne jaki podcast. Podcast o piwie. Piwo bardzo ładnie się nalewa z olbrzymią, białą, gęstą pianą, która jest taka, no można powiedzieć, e, przypominająca mi tą pianę z Rolling Jacka. Jednak gdybyście zobaczyli, jak ona się osadza na szkle, no to jest coś niesamowitego. Nie zostają takie drobne firanki zostają aż kłęby piany taka jest gęsta sprawia wrażenie takiej piany z ubitych białek no, piana piana ideał piwo początkowo nalewało się klarowne jednak przy końcu nalewania drożdże z dna się poderwały i naprawdę mocno zmąciły mi to piwo kolor pomarańczowy dla IPA jak najbardziej odpowiedni w zapachu wszystko to, co czułem z butelki no i oczywiście brak tej metaliczności. Zapach jest bardzo przyjemny. Nie jest może jakoś e, wybitnie mocny. Zdaje się, że Rowing Jack mocniej pachnie. No ale w każdym razie e, na pewno nikt nie będzie miał wątpliwości co do tego, jakie piwo wącha. Wydaje mi się, że Humalupalysis jest e, bardziej, bardziej owocowe, delikatniejsze, bardziej ułożone w zapachu niż rowing jack. Nie jest takie dzikie, jest, jest bardziej obliczalne, no takie bezpieczniejsze. Za to jeżeli chodzi o smak, za to jeżeli chodzi o smak, no to tutaj można się zdziwić. To znaczy wiedząc o tych 140 i bu, to nie powinienem się dziwić, ale zapach nie zwiastował tego, jak gorzkie jest to piwo. Zdecydowanie najbardziej gorzkie piwo, jakie kiedykolwiek piłem. No, ale muszę powiedzieć, że smakuje mi to mocny, gorzki aromat, taki typowo leśny z elementami, z posmakami gryfrutów, ale również z gigantyczną pełnią słodową. Piwo jest, pomimo tego, że jest bardzo, bardzo gorzkie, jest również słodkawe takie lekko lepiące, ale to wszystko do siebie bardzo fajnie pasuje. Humalu Lashes to jest jedno z najlepszych piw, jakie piłem. Bardzo chętnie bym je powtórzył. I to nie raz, nie dwa, a myślę, że takie jedno piwo tygodniowo to by była dla mnie optymalna dawka. Wyscenie tego piwa jest średnie. W sumie spodziewałem się niższego, ale absolutnie tutaj żadnych zarzutów nie ma. Trochę mi się piwo ogrzało i w smaku doszła również taka goryczka skórki z, z cytryny. Bardzo, bardzo fajny posmak. Do piwa w stylu American India Pale Ale fajnie pasuje. No i podejrzewam, że jak mi się jeszcze troszkę bardziej ociepli, no to niestety może się okazać, że wyjdzie alkohol, a tego bym chyba nie chciał. No, w każdym razie, póki piwo jest odpowiednio zimne, no to tych prawie 7% nie czuć. Nie czuć oczywiście w momencie przełykania, bo jeżeli przełkniemy już piwo, ono dotrze do żołądka, no to tam zdecydowanie alkohol rozgrzewa. I to rozgrzewa nie jak 7% piwo, ale jak takie 9% co najmniej. Jeżeli ktoś z Was będzie miał kiedyś możliwość spróbowania, aż czy kupienia, gdzieś zamówienia sobie piwa Humalu paleszys, z shorts Short Spruing, to zdecydowanie polecam, rekomenduję, wręcz namawiam, no bo to jest kawał świetnego piwa. Oczywiście to jest pozycja tylko dla tych, którzy w piwie szukają naprawdę konkretnej goryczy, no ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś z Was właśnie tego czegoś w piwie szuka, no to absolutnie nie będzie rozczarowany. Piwo jest nie tylko dobre z tego powodu, że jest gorzkie, jest przede wszystkim świetnie zbalansowane, no i jest po prostu bardzo, bardzo dobrym piwem. Jest już mu bardzo blisko do perfekcji, przynajmniej według mnie. No a teraz jak sobie pomyślę, że tego piwa nawet nie ma w pierwszej setce najlepiej ocenianych piw na świecie, a jest tam trochę India Pale Ale. To aż mi przykro się robi, że niestety większości z tych piw pewnie nigdy nie będę mógł spróbować. O, to raczej tylko przyjemność zarezerwowana dla osób mieszkających w Stanach Zjednoczonych, bo często są to jakieś piwa z niedużych browarów. Ale może nie będę się tutaj smucić, tylko no, zakończę tą audycję wielkimi podziękowaniami dla Tomka, bo naprawdę Drugie piwo, które piję i stwierdzam, że drugie jest super dobrane, aż się nie mogę doczekać na następne. Dziękuję serdecznie Tomku. To wszystko już na dzisiaj. Piwo było niesamowite. Ocena dla niego to 9,5 punkta. Naprawdę rewelacja. Dziękuję Wam, że wysłuchaliście dzisiejszej audycji. No i do usłyszenia w jak najszybszym czasie